Rozdział. Piąty rozdział Księgi Sędziów. Przeczytajmy tylko kilka wierszy na początek, od szóstego do ósmego. Te wiersze stanowią niejako takie tło historyczne do tych wydarzeń, które są opisane w poprzednim rozdziale. W dniach Shamgara syna Anata, w dniach Jael ustały karawany a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi ścieżkami ustali wieśniacy w Izraelu, ustali aż powstałaś Deboro powstałaś jako matka w Izraelu gdy obrano sobie nowych bogów bogów, których przedtem nie znano wtedy nie było widać tarczy ani włóczni 40 tysięcy w Izraelu więc te wiersze z tej pieśni nie wiem czemu ona nazywana jest pieśnią Debory bo w wierszu piątym czytamy, że tego dnia Debora i Barak syn Abinoama zaśpiewali tak ale wszyscy ją przypisują, to pieśń Deborze jakoby Barak tutaj nie miał w niej udziału raczej powinna być to nazwana pieśń Debora i Baraka bo razem widzimy, że oni ją śpiewali w jednym duchu. A więc wracając do naszych wierszy, tutaj czasy, w jakich przyszło Izraelowi żyć, były trudne. Był to czas, w których w kraju panował zamęt, panowało niebezpieczeństwo, bandyci, Także drogi zostały, jak tutaj czytamy, opuszczone, ustały karawany. Ludzie bali się podróżować głównymi drogami, ponieważ było tak wielu bandytów, było tyle napadów, że nie opłacało się podróżować. Wszystko, co się działo, działo się lokalnie, albo jak dalej czytamy w następnych wierszach, że gdzieś po jakichś takich mniejszych, krętych ścieżkach wędrowcy musieli podróżować. Jakieś nowe musieli przecierać szlaki nieznane Zupełnie jakieś nowe po jakichś bezdrożach musieli chodzić Tak, żeby nie zostać napadniętymi Czytamy, że ustali wieśniacy A więc ludzie bali się mieszkać w jakichś małych osadach, we wsiach Ludzie gromadzili się w miastach, gromadzili się w twierdzach Aby w razie właśnie jakichś napadów czy najazdów Mogli jakoś się bronić gdyż życie na wsi było niebezpieczne. Życie w jakichś małych skupiskach wiązało się z ciągłym byciem rabowanym, zabijanym i grabionym. A więc życie w takich małych osad zupełnie ustało. I przyczyną tego jest to, że obrano sobie nowych bogów. Bogów, których przedtem nie znano Więc tutaj mamy przyczynę takiego stanu rzeczy kiedy odwrócili się od Boga cała ich potęga, którą wcześniej mieli te wszystkie zwycięstwa które już za poprzednich sędziów uzyskali nic im nie mogły pomóc jeśli Bóg nie jest naszą opoką, jeśli On nie jest naszą ochroną, jeśli On nie strzeże nas, to choćbyśmy nie wiadomo, jaką mieli silną armię, nie wiadomo, jakich byśmy sobie ochroniarzy ustawili wokół siebie, to nam to nic nie pomoże. Choćbyśmy nie wiadomo, jaką zbroję mieli, nie wiadomo, jakbyśmy byli zabezpieczeni w ziemski sposób. Jeśli Bóg nie jest naszą strażą, jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Oto czytamy, że u 40 tysięcy Izraela nie widać było ani tarczy, ani włóczni, więc ich armia była w opłakanym stanie. Posiadali prawdopodobnie tylko jakieś krótkie miecze, ale nie mieli szans stanąć wobec tych żelaznych wozów w Sysery. Nie mieli nawet włóczni, którą mogliby trochę dalej sięgnąć. Nie mieli tarczy, aby chronić ich przed strzałami łuczników. I w takich czasach Bóg powołuje na sędziego kobietę. Na jego ostatnio, to jak przyglądaliśmy się jej, powołuje deborę, pszczołę i tutaj żeśmy o tych szczegółach dotyczących jej charakteru już nieco powiedzieli ale pozwólcie, że tu jeszcze kilka rzeczy uzupełnimy w, piąty, w czwartym rozdziale a najpierw może tu jeszcze rzućmy okiem na jedno słowo czytamy tutaj w wierszu siódmym aż powstałaś Deboru powstałaś jako matka w Izraelu i to słowo tutaj, to wyrażenie u nas tak brzmi, jakoby ona stała się matką Izraela takie wrażenie można odebrać, czytając ten wiersz. Powstałaś jako matka w Izraelu. I niektórzy tak rzeczywiście to odczytują, że ona tutaj była jako matka dla Izraela. Natomiast ten wiersz równie dobrze można odczytać, że ona po prostu była matką. I Bóg powołał ją, powołał ją, chociaż była matką. Jedną z matek. I raczej ja bym się ku temu skłaniał tutaj. E, dlatego, że ten charakter jej e, służby nie wydaje się być jakiś taki e, matczyny w jakimś takim... E, gdyby, gdyby rozważać, to, co ona robiła i w jaki sposób to jej Bóg ją użył jak, jak wyglądała ta jej służba. E, ja osobiście tutaj nie dostrzegam jakiegoś takiego matczynego, szczególnego charakteru. Gdyby była osobą, do której ludzie schodzili się i sądziła ich, to e, nie wydaje się jakichś szczególnych wykazywać takich rzeczy charakterystycznych dla matki. Natomiast jeśli była żoną Lapidota, mogła równie dobrze być matką. I tutaj na te dwa elementy chciałbym zwrócić uwagę na początku, o których też ostatnio wspominałem tylko, że Bóg powołał ją i przypisuje jej te dwie cechy, które żadnemu innemu sędziemu nie przypisuje. Że była żoną i że, że była matką i że w, w takim miejscu Bóg znalazł swojego sędziego którego postawił nad Izraelem. kobiety, która wypełniała swoje obowiązki która była żoną i matką i tą wybrał, aby była sędzią w Izraelu i tej powierzył to zaszczytne zadanie i tą napchnął duchem proroczym w czwartym rozdziale, w piątym wierszu czytamy, że siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na pogórzu Efraimskim. A synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Jeśli spojrzelibyście na mapę, a warto przy czytaniu tych historycznych ksiąg zapoznać się z mapą Izraela, zachęcam Was, żebyście zajrzeli do atlasów. W internecie jest pełno map biblijnych. Można sobie znaleźć, jeśli ktoś nie ma w domu atlasu biblijnego, a macie internet, możecie zajrzeć. I zachęcam, żebyście odszukali sobie te różne miejsca, o których tutaj jest mowa. Nie tylko w tym rozdziale, ale kiedy idziemy przez tą księgę. Wtedy, jak gdyby jest takie... Wszystko wydaje się takie bardziej rzeczywiste. Kiedy, kiedy możemy zobaczyć, gdzie to tam mniej więcej te wydarzenia się rozegrały, jakie są odległości I tak dalej. Hasor, w którym rządził Jabin i obok którego y, znajdował się Haroshet Hagaim gdzie Sysera miał swoje wojska y, były na północy, na dalekiej północy Izraela natomiast to miejsce, w którym znajdowała się Debora y, było w centralnej części Kanaanu na pogórzu Efraimskim w linii prostej jest to jakieś 120 km y, na południe od, od Hasoru a więc dosyć y, daleko i czytamy tutaj, że ona siadywała pod palmo Debory. To słowo siadała może oznaczać mieszkała, przebywała. Niekoniecznie oznacza to, że tam przychodziła tylko posiedzieć sobie, aby posądzić. To też może oznaczać, że tam miała swój dom. Jakkolwiek to słowo jest wieloznaczne, więc tutaj nie mamy pewności. I to słowo palma Debory może też oznaczać jakiś gaj palmowy takie tutaj jest słowo użyte, które może oznaczać pojedynczą palmę, albo oznaczać cały gaj. I oczywiście tutaj można to potraktować jako takiego, taką jakąś wzmiankę po prostu o tym, że siedziała pod palmą. <grym> Ale myślę, że nic w Słowie Boże nie jest przypadkowe, że wszystko, co Bóg zawarł w tym Słowie jest, ma jakiś swój cel. I nie zawsze od razu jesteśmy to wszystko w stanie dostrzec i zrozumieć. Myślę, że to jakby takie dwa elementy dla mnie się deklarują. Po pierwsze, ona nie przebywała w bramie miasta. Normalnie ci wszyscy hebrajscy dostojnicy, czy nie tylko hebrajscy, ale w ogóle w tamtej kulturze, w tamtym regionie, ludzie jacyś znamienici mieli zwyczaj przebywać w bramie miasta. To było ich zwyczajem, aby tam sądzić, aby tam rozważać jakieś sprawy dotyczące miasta czy kraju. Natomiast Debora znajdowała się na otwartej przestrzeni, na tym Pogórze Efraimskim i tutaj różniła się od nich w ten sposób. A więc to też może wskazywać na jej taki odmienny charakter od wszystkich innych sędziów. Palma też jest wielokrotnie używana w Biblii, jako, jako mająca symboliczne znaczenie. I znajdziecie ją w wielu, wielu miejscach słowo. Ja nie będę tych wszystkich przetaczał, bo to wiemy zajęło całą resztę naszego rozważania. Natomiast przeczytam tylko jeden wiersz, który opisuje Sprawiedliwych. jest z, z psalmu 92. Od 13 wiersza czytamy tam Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego Jeszcze w starości przynoszą owoc Są w pełni sił i świeżości I Palma ma taką właśnie charakterystyczną cechę Że im jest starsza Tym obfitszy jest jej owoc Nie wiem czy jakieś inne drzewa nie, nie mają podobnych właściwości tak sobie myślę o jabłonia, że takie stare jabłonie też potrafią być obsypane jabłkami, więc może nie jest to wyjątkowe dla palmy, być może i wiele drzew ma taką właściwość, ale to, tego się doszukałem i druga cecha palmy to to, że im bardziej jest obciążona im większych, trudniejszych warunkach się znajduje tym lepiej się rozwija tym, tym, tym bardziej się rozrasta i radzi sobie z różnego rodzaju obciążeniami w taki sposób, że jeszcze bardziej nabiera wigoru. Czyli ma taki charakter jak tutaj ci sprawiedliwi, o których mowa jest w psalmie 92. Że mimo upływających lat są pełni sił i świeżości i nawet w starości przynoszą owoc i rozrastają się, rozwijają się. A więc to było miejsce, gdzie przebywała Debora. Czytamy tutaj, że przebywała pomiędzy dwoma miejscami, pomiędzy Rama i Betel. Rama oznacza wyniesione miejsce, a Betel znaczy dom Boży, dom Boga. A więc symbolicznie te miejsca mogą mówić o wysokim miejscu przy domu Bożym. I to z pewnością jest dobra charakterystyka tej niewiasty. Że ona była blisko Boga, że słyszała głos Boży, że była prorokinią która wiedziała, co Bóg mówi, wiedziała, jakie są czasy i wiedziała, jakie Słowo przekazać Bożemu Ludowi na ten czas. I ta ota dobora, czytamy w czwartym rozdziale, posłała wezwanie, w wierszu szóstym, posłała wezwanie do Baraka, syna Abinoama z kadesh Naftali. I pamiętacie ostatnią Barak to błyskawica, syn Abinoama Abinoam oznacza ojciec tego co miłe co przyjemne, co łaskawe i Barak mieszkał w Kadesz Naftali Kadesz oznacza święty Naftali to potężny zapaśnik więc mamy tutaj błyskawica syn ojca tego co jest miłe, przyjemne, łaskawe święty potężny zapaśnik, to wszystko razem złożyć, to widzimy, że te wszystkie elementy związane z barakiem mają pozytywne znaczenie. I naprawdę nie lekceważmy tych biblijnych i tych biblijnych miejsc. One Bóg w swej opatrzności nadał im, czy nakazał ludziom, czy w jakiś sposób sprawił, że one otrzymały te nazwy. I bardzo często, kiedy sięgamy do oryginału, to wtedy zupełnie inaczej to się czyta kiedy, kiedy te, te nazwy zaczynają nabierać znaczenia i dają nam dodatkowe światło na to, co czytamy. A więc te wszystkie elementy mają bardzo pozytywne znaczenie i wskazują zarówno na kwestie ducha, więc mamy tutaj świętość, to co miłe, przyjemne, łaskawe, jak i na kwestie ciała, błyskawica, potężny zapaśnik. I Barak był człowiekiem wybranym przez Boga do wyzwolenia. Słowo święty znaczy, oddzielony, przeznaczony, wybrany. Bóg go wybrał i Barak miał talent. Miał różnego rodzaju talenty dane mu przez Boga. A jednak jak dalej zobaczymy w dalszej części tej historii, Barak był świadomy, że jego talent wojskowy nie jest wystarczający, aby zwyciężyć tę bitwę on był świadomy, że obok tych właśnie naturalnych powiedzielibyśmy zdolności, które Bóg mu dał potrzebuje nadprzyrodzonych zdolności, potrzebuje nadprzyrodzonego pomazania potrzebuje jakiegoś duchowego szczególnego wyposażenia aby to dzieło, do którego Bóg go powołuje mogło być, mogło zakończyć się sukcesem mogło być udane talenty, które Bóg nam dał a każdego z nas obdarzył czymś. Jednym dał więcej, drugiemu dał mniej. Są dobrymi darami Bożymi. Bóg chce, żebyśmy nimi obracali. Bóg chce, żebyśmy Mu służyli. Ale jednocześnie Bóg ostrzega nas w swoim Słowie, abyśmy nie czynili tego według ciała. Abyśmy nie sądzili, że dlatego, że mamy dobry głos, czy dlatego, że posiadamy jakieś artystyczne zdolności, to już samo to w sobie uzdalnia nas do tego, żeby coś dobrego w Królestwie Bożym uczynić. Możesz mieć wielki talent i możesz wiele zrobić w taki sposób, że będzie to sprawiało wrażenie na ludziach. Dzięki swojemu talentowi, dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki swojej gorliwości. Ale jeśli nie będzie to pomazane przez Boga, jeśli nie będzie to uświęcone przez Jego obecność. Jeśli nie będzie to wyposażone w tą duchową moc, to wszystko, co zrobisz, chociaż możesz zrobić wielkie wrażenie na ludziach, będzie tylko słomą i sianem, które spłonie w tym sądu. Będzie tylko Twoim wysiłkiem ciała, które nic nie jest warte w Królestwie Bożym. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, bracia i siostry, że cokolwiek robimy, nie tylko w zboże, nie tylko w kościele ale gdziekolwiek jeśli to ma być jeśli mamy być solą tego świata jeśli mamy być światłością tej ziemi jeśli mamy zrobić coś co będzie miało charakter wieczności to wiedzmy, że nie zrobimy tego w oparciu o nasze tylko naturalne talenty i nasze zdolności, nasze umiejętności ale każdego dnia potrzebujemy wołać do Boga aby te nasze naturalne zdolności pomazał swoją nadprzyrodzoną mocą. Abyśmy cokolwiek robimy, robili to nie we własnej mocy ciała, ale robili to w Jego mocy. Drogi siostry, które prowadzicie szkółki niedzielne, jeśli nie modlicie się o te szkółki, jeśli nie wołacie do Boga, żeby pomazał Was swoją mocą, kiedy to robicie, to bawiam się, że Wasza praca jest daremna. Tak samo jak daremna jest moja tutaj praca. Jeśli ja tu stoję i mówię coś do Was w ciele tylko, jeśli to, co mówię do Was jest tylko tym, co przeczytałem, tym, co wystudiowałem, tym, co gdzieś tam się dowiedziałem i przekazuję Wam jakąś wiedzę bez pomazania Bożego, to jest to daremne. To żadnej do pracy w nas nie wykona Bożej. Posłuchamy, czegoś się dowiemy, co zresztą szybko zapomnimy. Tak jak widzicie, już niektórzy nie pamiętali, co w zeszłym tygodniu było mówione, chociaż powtarzaliśmy to celowo. Taka jest nasza natura, nie to, że was obwiniaj, bo żeby... ja taki sam jestem. Taka jest nasza natura, że po prostu zapominamy te rzeczy, że to nie jest tak, że posłuchamy czegoś i to nas tak do nas dotrze i że my to już w mieszkamy. Ale jeśli to ma w nas wykonać jakąś pracę, jeśli to ma w nas zmienić nasz charakter, jeśli to ma nas do czegoś pobudzić, jeśli to ma nas w jakikolwiek sposób uczynić użytecznymi dla Boga, to Bóg musi za tym stać. To Bóg musi tchnąć w to swoje życie. To Bóg musi wziąć te nasze marne wysiłki i uczynić je skutecznymi w swej mocy. Dlatego wiedzmy, bracia i siostry, że jeśli chcemy być użyteczni dla Boga, to nie, nie potrzeba naprawdę wielkiego talentu, nie potrzeba jakiejś wielkiej umiejętności. Bóg posłuży się, potrafi się w wielkim dziele posłużyć słabą kobietą. I potrafi posłużyć się kaleką. I potrafi posłużyć się osłem. I potrafi posłużyć się oślą szczęką. Potrafi posłużyć się ościeniem na woły, jak ostatnio widzieliśmy w przypadku szangara. On nie potrzebuje jakichś wielkich rzeczy, ale to czego on potrzebuje tak naprawdę, to tego, żebyśmy my to co mamy, zaoferowali jemu w całej pełni i w tym co mamy, nie polegali na tym co mamy ale polegali na Bogu który nam wszystkie udziela. aby to co robimy nie było z ciała aby nie było to naszymi cielesnymi wysiłkami ale żeby to rzeczywiście było z Boga i ta cała historia, to całe zwycięstwo które się tu miało dokonać jest tego przykładem Izraelici jak czytaliśmy nie mieli ani dzidy nawet porządnej jakiejś ani nie mieli tarczy byli słabą armią Bóg powołał jak zobaczyłem przez, przez wyborę, nakazuje powołać tylko 10 tysięcy i ani jednego więcej. I oni mają stanąć przeciwko Scycerze z swoim wielkim tłumem, z swoją zgiełkliwą gromadą. A jednak Bóg dał im zwycięstwo w całej ich niezdolności i niemożności, dlatego, że to, co robili było pod jasnym, bezpośrednim przewodnictwem Bożym i pomazaniem Bożym. Wiecie, że Pan Jezus, aby nakarmić pięć tysięcy mężów, nie licząc kobiet, dzieci, nie potrzebował jakichś ciężarówek jedzenia, ale wziął coś, co wtedy mogłybyście, że dla jednego ledwo wystarczy. I tym nakarmił taki tłum. A więc nasze talenty i nasze zdolności, chwała bo za nie wszystkie, które mamy, ale nie przeceniajmy ich i nie sądźmy, że one wystarczą, czyli nie upatrujmy przede wszystkim w nich naszej skuteczności. Nasza skuteczność bardzo często jest w naszej słabości w naszych brakach. Kiedy jesteśmy złamani przed Bogiem i świadomi, że bez Niego nic nie możemy uczynić. I o to wołamy, i o to prosimy. Dlatego gorąco Was zachęcam. Wy siostry szczególnie, które macie to powołanie, czy to pragnienie, czy tą chęć, czy jesteście zmuszone do tego, żeby te szkółki prowadzić. Módlcie się o to gorąco. Módlcie się o te dzieci, którym służycie. Nie traktujcie tego lekko. To, to leży mi na sercu. Naprawdę, nie dlatego, że tam są tylko moje dzieci, ale wiem, że jest to bardzo ważna służba w zborze, w każdym zborze. My ja jako rodzice mamy swoją odpowiedzialność, ale te osoby, które nauczają tych dzieci, mają taką samą odpowiedzialność, jaką ja mam, stojąc tu przed wami. Więc wierzcie to na poważnie. Wsłuchajcie do Boga, żeby to, co robicie, nie było z ciała, ale było pomazane Jego Duchem. Że to nie było tylko takie zajęcie dzieci tutaj, że nas ich tutaj nie ma, nam nie przeszkadzają, ale że Bóg wykonywał swoją pracę w ich sercach dał im spowiedni, dał im życie. Debora posłała do, do, do Baraka i kazała mu tak powiedzieć. Oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij na górę Tabor. A weź z Tobą 10 tysięcy mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona. A więc widzimy tutaj konkretne miejsce, konkretną liczbę wojowników z konkretnych plemion. Tutaj Deborah natchniona Bożym Duchem nie daje mu jakichś ogólnikowych rad, ale mówi mu konkretnie, co ma uczynić. Ma pójść na górę tabor. Tabor oznacza po prostu wzniesienie. To miejsce znajdowało się jakieś 50 kilometrów w linii prostej na południe od Hasoru. Jak popatrzycie na mapę, jest jezioro galilejskie, też w tam północnej części i na południowy zachód od jeziora galilejskiego zaczyna się to wzniesienie góry Tabor. I Bóg mówi przez Deborę w wierszu 7 ja zaś ściągnę ku Tobie nad potok Kishon, nad potok Syserę. Wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełpliwą gromadą i wydam go w Twoją rękę. To słowo ściągnę jest takim słowem, które ma takie znaczenie zwabienia go, sprowadzenia go na to miejsce. Jak dalej zobaczymy, Bóg posługuje się jakimiś szpiegami, być może Kenitami, którzy tam mieszkali, którzy donieśli syserze o tym, że Barak z taką gromadą dziesięciu tysięcy znalazł się na tej górze. Ale tak naprawdę jak tak się zatrzymać i zastanowić nad tym całym planem, to, to jest... Na pierwszy rzut oka, dla kogoś, kto ma trochę pojęcia o, o jakimś wojsku, o jakimś strategii, to jest po prostu prowadzenie ludzi na rzeź. On mówi, Bóg mówi tutaj przez, przez Deborę, ja ściągnę tam do ciebie syserę, woda wojska Jabina, wraz z jego wozami sama ta myśl już musiała wzbudzać drżenie tych, którzy mieli stanąć przykład tych wielkich wozów żelaznych, którzy, jak pamiętacie, miały te, te sierpy jakby założone na, na, na osiach, które muciły ludzi jak na, na pasztet. A mówię, ja ściągnę go z tymi wozami tam do Ciebie. I mówisz całą jego zgrękliwą armią. Z tą całą masą tych kananitów, a według tam Jednego z y, żydowskich historyków, to gdzieś miałem zapisane, jaka była ta armia, jak ona, jak ona była liczna. I, się dobrze pamiętam, było 300, ileś tysięcy tych, tych y, kananitów, według tych, tych doniesień tego historyka. Potem gdzieś to znajdziemy. Dojdziemy do tej walki gdzieś. To dalej mam zapisane. Y, Ten potok Kiszon miał swe źródło u podnoży góry Tabor i płynął na zachód przez równinę Megido, aż do morza śródziemnego. I tam się rozegrała ta bitwa na równinie Megido. Barak, patrząc tak na ludzki rozum, nie miał żadnych szans w ogóle w takim miejscu zmierzyć się z, z, z wojskami wyposażonymi w, w wozy żelazne. Tam jeszcze na górze mógłby coś tam próbować wskurać. Ale jak już zszedł na potok kiszon do doliny do, na, na tą równinę nie, na, nie do doliny, na równinę to po prostu tam ci mieli, wiecie, otwarte pole i dalej i tam no zmiażdżyć Degora mówi Pan do Ciebie go ściąga. ale nie kończy na tym ale mówi i wydam go w Twoją rękę <laughs> ale jak? jak? jak? Jak my w 10 tysięcy staniemy naprzeciwko 300 tysięcznej armii z wozami, nie mówiąc o koniach, tam oni też tam gdzieś to czytałem się, że mieli jakieś tam według tych historyków żydowskich 100 tysięcy koni. To, to, to, to te konie nas rozdeptają. To, to, to, to, to, to, to, to, jak kto muchy, jak dzielimy przed nimi po prostu, bez, bez dzid, bez tarcz. Ale zobaczcie, Barak nie, nie kwestionuje jej plan Barak nie, mówi, ty tych to, jest to Barak, ty, chyba, to tobie się jakieś jakichś przestawiły. Nie, nie, absolutnie on nie dyskutuje z tym, tylko Barak mówi tak. A Barak kazał jej powiedzieć. Znaczy nie dyskutuje tego planu, nie mówi o jego niemożności wykonania. Jeżeli ty pójdziesz ze mną, no to pójdę. Pójdę. Chociaż ten plan militarny jest zabójczy dla nas. Jeśli ty pójdziesz, mówi, to ja pójdę. Lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. I tak jak ostatnio powiedzieliśmy, niektórzy mówią, o Barak tutaj co to za facet, że, że, że bez kobiety nie pójdzie sam, że, że on wątpi, co to jak Bóg przed mu powiedział, no to chyba powinien się tego trzymać dalej. No, ciekawe jakbyśmy my zareagowali, faceci. Jak my byśmy byli mężni i żebyśmy mogli w trzech pójść przeciwko jakimś tam kibicom futbolowym w całą gromadę z pałami swoimi i mielibyśmy pójść do nich traktaty i roznosić, jak oni w swojej furii na nas ruszają. No? Jakbyśmy tacy byli odważni. Tak, wiecie, łatwo tak jest patrzeć na coś tam gdzieś tam i tak powiedzieć że ten barak to taki żaden prawdziwy mężczyzna, dlatego Bóg tutaj kobietę musiał po zbudzić. Ja bym był ostrożny bardzo z takimi e, e, Wnioskami. Tak jak powiedziałem, raczej nie widzę tutaj jakiejś jego wielkiej niewiary i lękliwości, obawy, chociaż jakiś element w tym mógł być. Ja się wcale nie dziwiam też chyba. I jej odpowiedź też może to popierać, ale tak jak powiedziałem ostatnio, bardziej tutaj widzę, Tą, tą świadomość Baraka, że plan militarny jest yy, nie ma szansy powodzenia, że tutaj po ludzku jak on pójdzie, to po prostu tych ludzi zabierze i siebie na rzeź. Ci ludzie go tam zmucą, tego seserium i przeżyją tego, jeśli tutaj nie będzie jakiejś cudownej interwencji Bożej. I Barak był świadomy tej głębokiej duchowości, jaką reprezentowała dobora. Musiał już wcześniej mieć z nią do czynienia i wiedział, że jest to osoba, która jest blisko Boga. Nie tylko, że mieszka w miejscu blisko Petel, Domu Bożego, ale w sercu jest taką osobą. Że to jest osoba, która słyszy głos Boga, który wie, co Bóg zechce uczynić i kiedy zechce uczynić. Że w razie jakiejkolwiek wątpliwości, w razie sytuacji, kiedy On nie będzie wiedział, co ma robić, czy żołnierze zaczną tego, to jej obecność jako proroka Bożego dodaj im siły, dodaj im odduchy, jakieś słowo może powie, może powie, który to jest moment, który to jest dzień, że, że, że tutaj jej, jej obecność jako, jako tej, która tak ufa Bogu, jest tak blisko Boga, będzie dla nich wsparciem w tych trudnych chwilach, kiedy staną przeciwko tej armii, która takich przewyższa. Ciekawe jest to, że Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, dodaje jeszcze pewne wyrażenie do tego wiersza. Nie znajdziemy go w żadnym innym manuskrypcie hebrajskim, ale też można znaleźć je, ten, ten dodatek u świętego Ambrożego i Augustyna. Oni również cytują ten dodatek z Septuaginty w swoich pismach. I, i, i ten wiersz w Septuagincie brzmi następująco. Jeżeli ty, jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę. Lecz jeżeli Ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę, ponieważ nie znam dnia, w którym Pan pośle swojego anioła, aby dał mi sukces. Takie słowa dodaje Septuaginta. I to nie jest wcale jakieś takie, myślę, tylko pozbawione jakiegoś tutaj uzasadnienia, ponieważ jeśli zobaczycie do wiersza czternastego, kiedy już ta bitwa ma, ma mieć miejsce, kiedy te wojska Jabina y, ś, ś, zaczynają ruszać na nich, w wierszu 14 czytamy, wtedy rzekła Debora do Baraka, ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Sysere w Twoje ręce. Oto Pan ruszył już przed Tobą. A więc był moment w trakcie tej. Tego starcia z wojskami z Sesery, że, że, że Debora powiedziała dzisiaj, teraz więc nie jest uzasadnione to, że Barak mógł też to brać pod uwagę i myśleć sobie dobrze, wiem gdzie mam iść wiem ilu mam wziąć ze sobą ludzi wiem co mam robić ale nie znam szczegółów nie, znam, nie wiem dokładnie jak to będzie w którym momencie uderzyć że, czy, czy, czy, czy od razu na nich ruszyć, czy się cofnąć czy czekać, wiecie, że w tych różnych bitwach które Bóg wygrał przez swoje, swoje, swój lud Bóg różne taktyki stosował nie było zawsze jakiegoś takiego samego planu Czasami Bóg kazał im zrobić zasadzkę. Czasami kazał im tylko chodzić wokół miasta i trąbić. Czasami powiedział, tylko stójcie, nic nie róbcie. A ja zobaczcie, co z nimi zrobię. Różnie Bóg działał. I Barak najprawdopodobniej był świadomy tego, że Bóg w bardzo różny sposób działa. I on najwyraźniej nie miał takiego ducha proroczego. Nie miał takiego zrozumienia, jakie miał Deborah. I wiedział, że potrzebuje jej przez swoim Boku nie jako kolejnego żołnierza, bo ona żołnierza nie była. Była żoną i matką. Ale jako tej, która jest wybrana przez Boga, która słyszy głos Boży, która ma to objawienie i która będzie dla Niego wsparciem. A ona rzekła, pójdę z Tobą. Zobaczcie, ona też się nie zdryga. Ona nie mówi, o, ja tam, Bóg mnie Ciebie posyła, ani mnie. Czasami tak niektórzy mówią, no bracie, powinieneś się zająć tym czy tamtym. Powinieneś zrobić to czy tamtym. Ja jestem bardzo stronny, żeby kogokolwiek z was gdziekolwiek wysyłać. Znaczy wolę, żeby Bóg was gdzieś wysłał. Bo co, jak ja wam powiem, to chodź ze mną. Wtedy ja muszę z wami iść, nie? No bo co z tego, że ja was wyślę, jak sam z wami nie pójdę. Czasami takie, jest, że ludzie, wiecie, tak różnym coś mówią masz to zrobić, masz tamto zrobić, to dalej. Ja mówię, że to nie może być Boga. Ale czasami są to takie, wiecie... Yy, tak łatwo komuś też powiedzieć, że toś zrobił, ale dużo trudniej zakasać własne rękawy i stanąć przy boku tych, które gdzieś posyłamy. I mówimy, żeby to czy tamto zrobimy. <śmiech> Deborah mówi, pójdę z tobą. Ja będę razem z wami na tej, na tej równinie. Ja jestem kobietą. Stanę z wami przeciwko tej hordzie Jabina. Pójdę z tobą. Tylko że nie Tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ściągniesz. Gdyż Pan wyda syserę w ręce kobiety. I na podstawie tego wiersza niektórzy właśnie wyciągają ten wniosek dotyczący tego wcześniejszego. Że on mówi, o proszę, A więc Bóg Cię ukara. A więc Bóg teraz nie da Tobie chwały, tylko kobiecie. I tutaj albo de Boże która tutaj była prorokinią i prowadziła niejako to, to przedsięwzięcie przy boku baraka. Albo Jael, która później palikiem załatwiła ceserę od namiotu. Barak, jak widać, nie jest tak zainteresowany swoją chwałą, że powiedzieć no dobra, może faktycznie, może lepiej zostań w domu, ja pójdę jednak sam. Że lepiej, żeby mi ta chwała przypadła. Nie. On nie jest tak zainteresowany swoją własną chwałą i tego, żeby jemu przypisywano zwycięstwo, i, i gdyby wiedział, ile złego na niego różnika z nadzieję powiedzą, <grym> może by się zastanowił więcej. Ale tak naprawdę to, co on był zainteresowany, to tym, żeby to podniosło sukces. Żeby. Ta misja, na którą Bóg go powołuje, była udaną misją. I on wiedział, że sam tutaj nie jest wystarczający. Że jednak widział w sobie jakieś braki, widział w sobie jakieś słabość i mówi, niech mnie jedna kobieta wysyła, niech druga kobieta dokończy tego dzieła, a dla mnie jest ważne, żeby to, co Bóg tutaj chce uczynić, żeby zostało uczynione i żeby to, co do czego Bóg mnie powołuje, żeby zakończyło się powodzeniem, a nie klęską. Kiedy ja zaczną mi się nogi trzęść i kiedy mi się coś nie udaje, ja nie będę wiedział, co mam robić. Najwyraźniej Barak miał raczej taką postawę, w której świadomy tutaj niemożności pokonania tej armii i według ciała wiedział, że to powodzenie... Hmm, jeżeli ma, jeśli, ta, jeśli ta cała misja ma, ma zakończyć się sukcesem, potrzebuje czegoś więcej niż tylko siebie samego na, na, na, na, na, wo, na, na czele tego wojska. Tych 10 tysięcy z dwóch plemien I dlatego Barak mówi, chodź, chodź tego rodzaju. Niech homor przypadnie komuś innemu. I sobie tak myślę. Nie dałbym za to głowy, ale czy przypadkiem nie jest to właśnie ten element jego wiary, który sprawił, że Barak znajduje się w księdze na liście do Hebrajczyków, na tej liście bohaterów. Czy to przypadkiem nie jest ten element jego wiary, w której on nie był zainteresowany własnym honorem, nie był zainteresowany własną chwałą, nie był zainteresowany tym, żeby to o nim śpiewano pieśni, jako wielkim generałowie, jako tym, który jest wielkim generałem dziesięciotysięcznej armii, która pokonuje 350-tysięczną armię, ale jego właśnie pokora, żeby pójść z kobietą. Co w tamtych czasach, wiecie, no, nie, nie było jakimś wielkim tam zaszczytem, raczej właśnie było postrzegane jako słabość. To dzisiaj jest postrzegane, jak widzicie. A więc myślę, że tutaj był raczej element tej właściwej postawy baraka. Gotowości na to, żeby honor przypadł komuś innemu, a on, żeby pozostał takim generałem, który był generałem, ale no, nie sobie mógł przepisać chwały za to zwycięstwo. Zresztą tak naprawdę, nawet gdyby poszedł sam, nawet gdyby y, poszedł tam z jednym tysiącem, to czy mógłby sobie przypisać chwałę? Czy rzeczywiście chwała za to zwycięstwo mogła przypaść jemu? Być może Barak był świadomy, że choćby mieli 100 tysięcy, choćby mieli 500 tysięcy, to jeśli odniosą zwycięstwo, to i ta chwała się jemu nie należy. Ale chwała należy się Bogu. A tym bardziej w takiej sytuacji, kiedy ich jest 10 tysięcy, nie mają porządnych, porządnego wyposażenia dla wojska, a tamci mają taką chmarę wojska i takie wyposażenie, to on wiedział, że jaka do niego chwała, choćby nawet zwyciężył, to tak, on tak nie będzie żadnej chwały z tego. To jeśli tutaj coś się stanie, to tylko cud się może stać, bo oni bez cudu nie wygrają tej wojny. Nic nie zrobią bez cudu. A więc myślę, że to jest ten element wiary e, baraka w którym On nie szukał swojej własnej chwały, ale szukał chwały tego, który posłał i, i, i owocnej zakończenia Jego misji, wypełnienia Jego woli. Powstała wtedy Debora i wyruszyła z barakiem do Kedesz. I zwołał Barak zebulenitów i naftalitów do Kedesz. I dziesięć tysięcy mężów szło z nim. A więc tak mu powiedziała, dziesięć tysięcy, nie więcej, nie mniej. Tylu dziesięć tysięcy przyszło. Szła z nim także Debora. W piątym rozdziale znowu znajdujemy więcej szczegółów dotyczących tego powołania 10 tysięcy. I wygląda na to z tych, z, z, tych, z tych wierszy z piątego rozdziału, że chociaż rzeczywiście y, on miał zgromadzić 10 tysięcy, oczekiwanie było takie, że inni się przyłączą. Że kiedy on wzbudzi tą armię 10 tysięcy, że inni zobaczą, że tutaj Bóg powołał Debora i Baraka, na to, aby wyzwolić ich spod niewoli i że inni się przyłączą, że inni sami przyjdą, że inni ich wesprzą. Zobaczcie, w tej, w tej pieśni Debory i Baraka, od dziewiątego wiersza czytamy takie słowa. Serce moje należy do wodzów Izraela, do ochotników w ludzie. Błogosławcie Pana. Wy, którzy jeździcie na płowych oślicach, Siedzicie na kobiercach i wybieracie się w drogę Śpiewajcie Słuchaj Ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia Opiewają tam zbawcze czyny Pana Zbawcze czyny dokonane na wieśniakach Jego w Izraelu Potem zstąpili do bram Jako zbrojny lud Pana Ocknij się, ocknij się Deboro ocknij się, ocknij się zamoć pieśń, powstań baraku I poprowadź w niewolę Tych, którzy Ciebie w niewolę prowadzili Synu Abinoama Wtedy stąpiła resztka Wraz z zacnymi zbrojny lud Panie, stąd do mnie wśród bohaterów Z Efraima wstąpili w dolinę Idąc za Tobą Benjaminie, z Twoimi rodakami Z Machiru wstąpili wodzowie A z Zebulona trzymający buławę I książęta z Izahara byli z doboru, a więc widzimy więcej plemion się pojawia nie tylko z tych dwóch, których powoła, ale widzimy to są już inne plemiona, które zaczynają się przyłączać a jak Isachar taki barak w dolinę poniosły go jego nogi lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami by słuchać fujarek przy trzodach W oddziałach Rubena Były długie rozważania Rubenici zobaczyli co się dzieje Widzą, że tutaj park skromadził armię, że rusza na tabór Ruszać z nim czy nie ruszać? Przyłączyć się czy nie przyłączyć? A tutaj mamy tyle trzod, tyle mamy stad Tyle naszych tutaj baranów Zostawimy to wszystko i pójdziemy na wojnę? A jak przegramy, Co wtedy? Ja, pięć się do dobierze. Wtedy i na nasze plemię napadnie. I nam tutaj te wszystkie owce powyżona zapozabiera nam to wszystko. I co my zrobimy? Ale przecież Debora powiedziała, duch rozważania, dyskusje. iść czy nie iść? Iść czy nie Ruszać czy zostać? Wiecie, kiedy Duch Boży działa, to nie jest tak, że wszyscy od razu ruszają za Nim. To nie jest tak, że kiedy coś Bóg czyni w swoim Kościele, wszyscy od razu się zrywają. I wszyscy się zaczynają modlić, wszyscy zaczynają szukać Boga. Ale jest wielu takich, którzy zaczyna rozważać, zaczyna kalkulować, zaczyna myśleć czy, czy to aby na pewno, czy to, czy, to, czy to jakoś się nie zakończy jakimś fiaskiem, czy my się nie ośmieszymy, czy my przypadkiem nie stracimy czegoś, czy my Zaczynają się kombinacje, co, czy ja pracę nie stracę, czy ja może to, może moja, moja rodzina by się nie wyprze, a może mnie z domu to? Roz, rozważania serca. Zmagania. Nie, że Bóg powiedział, jak On tak mówi, to choćby się zwaliło i paliło, choćby się ziemia rozwarła. Jak Bóg mówi, to idziemy. Niestety niewielu jest takich. Niewielu jest takich, którzy, którzy kiedy do nich dotrze Słowo Boże, kiedy Bóg im coś powie, to mówią tak, ja my robię to. Ale bardzo często zaczyna się, zaczynają się długie rozważania. Zaczynają się kalkulacje, zaczynają się co to nie będzie kosztować, co ja mogę stracić, a co jak się nie uda, a co... Strach przychodzi, zwątpienia przychodzą. Długie rozważania. I najczęściej kiedy człowiek poddaje się takim długim rozważaniom, najczęściej siedzi bezczynnie w domu. Najbezpieczniej. Nie narażać się przy swoich fujarkach siedzieć tam, grać baranką na, polu, na polach, wygodnie, przyjemnie. Gdzie tam się do wojny brać Gdzie tam się... My też nie mamy żadnych broni. Gdzie my tam będziemy z pięściami na tych... na te żelazne No Lepiej siedzieć w domu. A tam ci jak wygrają, chwała Bogu, wtedy my do chwały się przyłączymy, nie? Jak już wszystko będzie załatwione, to my tam na ucztę już radosną przyjdziemy, nie? Po wszystkim ale żeby zakasać swoje rękawy, żeby się pobrudzić, żeby zaryzykować. Pamiętajmy, że te wszystkie wojny, o których tutaj czytamy, to prawdziwe wojny. Tam ludzie naprawdę ginęli, tam, tam się lała krew. Po obu stronach podamy trupy. To nie są takie, wiecie, wojny, jak tam w kreskówkach jakieś. tylko to były prawdziwe wojny. Tam ludzie tracili nogi, tracili ręce, tracili uszy. Tam ludzie umierali. To nie, to nie jest jakaś zabawa tutaj. To nie jest coś takiego, że tam wiecie, coś Bóg powiedział, do zboru idziemy i tu w zborze coś zrobimy duchowego, jakąś wojnę. A była prawdziwa wojna. Trzeba było liczyć się z tym, że się do domu już nie wróci. I oni zaczęli sobie rozważać. A... Nie wiem, czy jesteśmy gotowi zapłacić taką cenę. Póki co nam tak jeszcze nie jest tam tamtym na północy. Jeszcze Jabin do nas nie doszedł. My tutaj mamy lepiej. I to nie tylko oni Gilead dalej czytamy mieszkał sobie za Jordanem Adam dlaczego żeglował na okrętach Asher mieszkał na wybrzeżu morskim spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami Zebulon? to lud, który z pogardą naraża swe życie na śmierć także naftali na wyżynnych polach A więc było wielu takich, z różnych plemion. To się sobie co się będziemy narażać, gdzie tam się będziemy rwać, gdzie taki kawał drogi będziemy teraz szli. Oni tam u siebie nie chcę powalczą, My tam się nie będziemy wysilać, żeby teraz drogować taki kawał na północ tam do nich im pomaga. Oni się poradzą. Oni się poradzą, tak? Na pewno sobie poradzą beze mnie. Ja tam nic im nie pomogę. Oni sobie beze mnie poradzą. Nie? To jest duchowe. Ja się o nich pomogę. No, uklękniemy, u nas tutaj tak przyjemnie, bezpiecznie, nad wodami, szumi morze przyjemnie, pomodlimy się i niech oni tam giną, niech oni tam przylewają krew. A my się pomodlimy za nimi. I oczywiście ja nie mówię, że nie mamy się modlić. Traci siostro, wiecie, że bez modlitwy nic nie zrobimy, nic nie skramy i wiecie, że ja jestem ostatni, żeby cokolwiek przeciwko modlitwie mówić. A czasami ta postawa modlitwy to jest taki fałsz, jest tak hobuda i takie jak twórzostwo, że to żadna pomoc nie jest tak naprawdę, tylko to jest wymówka. Nic nie dasz na tą misję, krosza złamanego nie dasz, ale się pomodlić pobożnie i sobie kupisz jakąś swoją kolejną głupotę, co nas wesprzeć, tych, którzy tam faktycznie bojują i poświęcić coś. Pobożnie coś powiesz, ale co zrobiłeś, czy nie mogłeś nic zrobić, czy rzeczywiście tylko mogłeś się pomodlić. Przecież sami modlitwa może być po prostu naszą wymówką. Takim powiedzeniem czegoś duchowego, że niby to nie jest tak, że my nic nie chcemy zrobić, a tak naprawdę chcemy ręki przyłożyć do niczego. Chcemy tak sobie stanąć z boku wygodnie. I tak się niby pomodimy bez serca za to wszystko. Żeby własnych rąk sobie nie urodzić i żeby samemu nie musieć nic, żadnej ofiary ponosić. Było wielu, którzy ochotnym sercem ruszyli. Było wielu tych, którzy powiedzieli, skoro Bóg tak mówi, skoro Deborah tak powiedziała, natchniona przez Boga, idziemy. Chociaż to nie ma szans, chociaż to nie wygląda dobrze, chociaż tutaj... Ale jak tak Bóg mówi, idziemy. Choćby miał tak, jak Ester swego czasu powiedziała, tak przyjdzie mi umrzeć, to mówię. Jeśli dzieje wola Boża. Jeśli Bóg tak mówi, Ja to zrobię. A jak będziemy przyjść i umrzeć, to umrę. Trudno. Ale nie, ale nie będę siedzieć w domu, nie będę udawać, że wszystko jest w porządku, że u mnie jest lepiej. Nie przyłożę swojego ręka do dzieła Bożego. Ale pójdę za głosem Bożym Nie zrobię to, do czego Bóg nie powołuje. Wielu było z takich, którzy długo rozważali, długo się zastanawiali, długo drapali się po głowach, myśleli na tym, co mogą stracić i zostali w domu. I nie poszli. I tych ta księga... Nie chwali. Jest tutaj w wierszu 23 opisane jedno miasto, które nawet nie wiemy gdzie było. Wiersz 23. Przeknijcie Meros, rzekł Anioł Pana, przeknijcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu. To miasto zostało przyklęte, zostało zmazane. Nikt nawet nie wie do dzisiaj, gdzie ono jest. Nie ma żadnego śladu na temat tego miasta. Jak Bóg cię przeknie, to wiedz, że śladu do tego nie zostanie. Nic z ciebie nie będzie. Czy Bóg potrzebował ich pomocy z Meros? Czy Bóg nie poradził sobie bez tych mieszkańców Maros? Oczywiście, że sobie poradził. Poradził sobie bez tych wszystkich ociągaczy, bez tych wszystkich tutaj tych maruderów, którzy nie przyszli na pomoc. Oczywiście, że Bóg sobie poradził. Ale przekleństwo Boże na nich spadło. Nie myśl sobie, że Bóg sobie z ciebie nie poradzi. Bóg sobie poradzi. Jak, jak, jak nie ciebie, to kogoś innego wzbudzi. Tak jak Mordochaj powiedział do Estery. Wiedz, że jeśli nie Ty, to Bóg znajdzie drogę, żeby wyzwolić Izraela. Ale nie myśl sobie, że to Ciebie ominie kara za to. Nie myśl sobie, że ten świat ginący, jeśli ty nie pójdziesz do nich, że Bóg kogoś innego sobie wzbudzi i nie pośle do tych, których wybrał. Bóg sobie znajdzie kogoś innego, jeśli Ty nie pójdziesz, jeśli Ty będziesz siedzieć w domu, jeśli Ty będziesz się ociągać. Bóg sobie znajdzie kogoś innego. To nic nie jest tak, jak niektórzy mówią, że Pan Bóg bez nas nie może nic zrobić i bez nas jest bezradny i że potrzebuje nas tak bardzo i tak proszę Was, żebyście się Panu Bogu przysłużyli. Owszem, Bóg chce, żebyśmy mu się przysłużyli i Bóg wzywa nas do tego i nakazuje nam i mówi nam, żebyśmy współdziałali w Nim, w, nim w tym dziele. Ale Bóg ma drogi. Jeśli my będziemy oporni, jeśli my będziemy się ociągać, jeśli my będziemy marudzić, Bóg sobie znajdzie innych, którzy będą ochotnego serca. Gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje. Takiego, który ochotnym sercem za Nim idzie. A nie jakichś maruderów, którzy z łaski coś dla Niego zrobią, którzy z ociąganiem się w końcu przyjdą. Nie, Bóg szuka ochotnych serc. A na tych, którzy się ociągają, na tych, którzy nie chcą się przyłożyć do dzieła Bożego, na tych jest słowo przekleństwa. Na tych jest słowo przekleństwa. Przeknijcie Meros. Ros, rzekł Anioł Pana, przeknijcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. Bóg swoje dzieło doprowadzi do końca. Nie ma wątpliwości. Bóg ma jakiś plan dla tego świata. Bóg ma jakiś cel dla tego świata i nic nie przeszkodzi Bogu w zrealizowaniu tego planu. Ja i Ty mamy szansę być częścią tego planu i mamy szansę otrzymać błogosławieństwo za nasze posłuszeństwo, za naszą ochotność w oddaniu swojego życia, aby być częścią tego planu, który Bóg realizuje. I Bóg wzywa mnie i Ciebie, Abyśmy się przyłożyli do tego dzieła Aby mógł nam Błogosławić Aby mógł nas nagrodzić za to Nie dlatego, że on nas sobie nie poradzi I bez nas nie wykona swojego planu Ale dlatego, że realizując swój plan Zamierzył go zrealizować przez ludzi I przez tych ludzi, którzy mu się poddadzą I przez tych ludzi, którzy mu ochotnie będą służyć Przez tych Bóg realizuje swój plan I tych nagrodzi I tych ubłogosławi A tych, którzy nie chcą mu pomóc Przepnie. Więc braci i siostro, Bóg wzywa mnie i ciebie do tego, żebyśmy przyłożyli dobre przyłożyli rękę do dobrego dzieła, abyśmy mogli być błogosławieni. Pamiętacie jak apostoł Paweł argumentował Koryntianom, żeby dali chętnie na pomoc dla biednych? Mówi, piszę to dla was, piszę to do was. Abyście wy byli mówi. chcę, żebyście wy mieli udział w tej służbie, żeby Bóg mógł jeszcze bardziej was pobłogosławić. On wiedział, że jeśli oni dadzą, to jeszcze większe błogosławieństwo na nich spadnie, a jeśli będą skąpić, jeśli będą siedzieć bezczynnie, to ominie ich błogosławieństwo. Do, do, do Filipian. Bóg mówi, to apostoł Paweł też pisze to samo, z wdzięcznością, dziękując im za dar. Mówi, dziękuję wam i mówi za to, co mi daliście. I to nie dlatego, że jestem w jakimś braku. Coś, mówi, nauczyłem się przestawać i w brakach. Mówi, ale wiem, że ten obfity wasz dar wyjdzie ku waszemu błogosławieństwu. Że Bóg was błogosławi za to, co zrobiliście. I z tego się cieszę. I z tego się raduję. Bo wiem, że zrobiliście to z ochotnego serca. I wiem, że Bóg was za to będzie błogosławił. My czasami po ludzku, wiecie, tak myślimy. Ja też tak myślę czasami. Że, że, że w pięćdziesięciu, w stu, mając jakieś tam inne możliwości, moglibyśmy coś więcej zrobić. Tak po ludzku myślimy. Tak kalkulujemy, wiecie, no tymi ludzkimi, tutaj ziemskimi metodami. A Bóg wystarczy jednego błochotnego czasami. Bóg wystarczy, że znajdzie takiego Mojżesza. Znajdzie sobie taką deborę, znajdzie sobie takiego baraka i cały naród przemieni. Cały naród poruszy. Poza tymi maruderami, oczywiście. Którzy dostali z boku, będą krytykować, będą się odciągać, będą się wymawiać, będą swoje rzeczy robić. Ale Bóg nie potrzebuje. Bóg czytały, może wybawić przez wielu, jak i niewielu. On nie jest zależny od człowieka w swojej wybawieniu. Ale bracia i siostry, niechaj to nie będzie dla nas jakimś usprawiedliwieniem naszej nieaktywności. Niech to nie będzie dla mnie i dla Ciebie takim myśleniem, no skoro Bóg jest suwerenny, skoro Bóg wszystko może, skoro czy ja to zrobię, czy nie zrobię, to tak swój plan realizuję, no to ja nie będę tego robił. To nie rozumiesz czegoś. To, tak jak myślisz, ja sami też tak myślałem, to, to czegoś nie rozumieliśmy, czegoś nie, nie rozumieliśmy, że, że Bóg w ten sposób nie może mnie i Ciebie błogosławić. W ten sposób my sami stawiamy się na boku I co gorsza narżamy się na przekleństwo Dlatego tak jak Słowo Boż nazywa, Póki to co trwa dzisiaj Czyńmy dobrze wszystkim Póki ten czas łaski trwa Przykładajmy rękę do wszelkiego dobrego dzieła Niech nasze życie będzie pełne dobrych uczynków Wiedząc, że nasz trud nie jest daremny w Panu Ale cokolwiek uczynimy w Jego imieniu Będzie sowicie nagrodzone a od czegokolwiek się wstrzymamy Od czegokolwiek będziemy z Bogu stali To będzie nam poczytane za przekleństwo. Kiedyś sami będziemy tego gorzko żałować Kiedy zobaczymy jakie Bóg dano możliwości Co mogliśmy zrobić A na co myśmy to zmarnowali A co myśmy z tym zrobili A ile z tego, żeśmy przetracili na jakieś głupoty Zamiast coś zainwestować w coś, co jest wieczne Z tym zwycięstwem musimy poczekać do przyszłej niedzieli, widzę, że te różne inne kwestie tutaj rozszerzyłem więcej niż zamierzałem. Pochyli nasze głowy w modlitwie, proszę. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje święte słowo, które nie jest martwą literą, ale które jest życiem i prawdą, mieczem Twoim, którym godzisz w naszą cielesność, naszą zmysłowość, naszą przyziemność. Jesteś samym. Które leczy nasze choroby. Choroby naszej duszy i ciała. Prosimy, kochany Panie, byś kontynuował mówić do nas. Abyśmy, zamykawszy tą Biblię, nie zamknęli naszych serc na Twój głos. Ale rozważali, rozmyślali to, co do nas powiedziałeś. Aby to Słowo też było naszą inspiracją i naszą pomocą w chwilach, kiedy przyjdzie nam podjąć decyzję w chwilach, kiedy przyjdzie do nas Twoje wezwanie do walki kiedy do nas, Panie, skierujesz wezwanie, które może wydawać się irracjonalne i przerastające nasze siły nasze możliwości By Twój Duch Święty zapieczętował to słowo w naszych sercach i pomógł nam być jego wykonawcami. Daj Panie, abyśmy nie okazali się maruderami, którzy. Zamiast słuchać Twojego głosu i bardziej wierzyć Tobie, niż własnym jakimś obawom, lękom, kalkulacjom, okazują się przeklętymi. Daj Panie, abyśmy wstaczali dobry bój wiary. Świadomi wrogości, nieprawości, zła tego świata. Świadomi tej opresji szatańskiej, tego całego zła, z którym każdego dnia przychodzi nam się zmagać i stawiać mu czoła. Daj, abyśmy nie zasypiali, daj, abyśmy nie stawali się gnuśni i ociężali w naszej wierze ale płomieni duchem z wiarą z ufnością staczali dobry bój wiary i dokonawszy wszystkiego stali się abyśmy i my mogli oglądać takie zwycięstwa, jakie oglądał Barak i Deborah I ci wszyscy wierni ochotni, którzy poszli z nimi żywych w Pana Jezusa Chrystusa.